dwa powody kochania USA Niektórzy nie wiedzą, za co powinniśmy kochać wujka sama. Śpieszymy im z pomocą, przypominając także wielkie jego zasługi w wojnie z terroryzmem na świecie. Punkt pierwszy. USA to kraj wolności i równości. W nawiasie, to, że przez większość historii uprawiało niewolnictwo, nie zmienia tej jedynie słusznej opinii. Punkt drugi. USA to kraj demokracji. W nawiasie. Przypadki fałszowania wyborów i zabijania własnych i cudzych prezydentów nie są w stanie zmienić tej opinii. Punkt trzeci. USA to kraj broniący praw człowieka. W nawiasie. No i co, że co roku Amnesty International piętnuje Stany załamanie tych praw na swoim terenie. Punkt czwarty. USA to kraj wolności słowa. W nawiasie, tu jest podobnie jak z grzybami. Jadalne są wszystkie, ale niektóre tylko raz. Punkt piąty. USA to kraj miłujący sprawiedliwość. Dlatego nie biorą udziału w jakimś głupim międzynarodowym trybunale do spraw zbrodni wojennych. Mają też najlepszy system sądowniczy na świecie. W nawiasie widę 12 gniewnych ludzi. Punkt szósty. USA chroni Ziemię. W nawiasie. Dlatego nie podpisuje protokołu z Kyoto. Zrzucało Napalm i agent Orange. I prowadziło testy nuklearne. Punkt siódmy. W USA nie było komunizmu, a według zaniżonych danych poniżej progu ubóstwa żyje tylko 15% Amerykanów. Punkt ósmy. 1607-1890. Rozprawiono się z czarnymi terrorystami w Afryce i Ameryce. Szacowana liczba usuniętych terrorystów – 90 milionów. Punkt 9. 1800 rok do 1920. Przywracanie wolności wielu narodom. Punkt 10. Lata 1899-1902. Oczyszczenie Filipin z terrorystów w liczbie około 200 tysięcy. Uwolnienie Meksyku z połowy przestrzeni uwolnienie Kuby spod panowania Hiszpanii i nieodpłatne przekazanie jej wujkowi Samowi, 30-letnia misja pokojowa w Pekinie, dobrowolne przekonanie państw Ameryki Południowej do prowadzenia wymiany handlowej tylko z USA, rozprawienie się z terroryzmem w Kolumbii, dzięki czemu powstaje zupełnie niezależna od USA Panama. Walka z terroryzmem w Nikaragui. Punkt 11. Lata 1900-1933. Cztery wojny z terroryzmem na Kubie, dwie wojny w Nikaragui, cztery wojny w Panamie, jedna w Gwatemali i sześć wojen w Hondurasie. Punkt 12. Rok 1945. W Hiroszimie i Nagasaki zlikwidowano 150 tysięcy terrorystów. Ale to chyba nie było użycie broni masowego rażenia. Punkt trzynasty. Lata 1945-1951. Walka o demokrację w Chinach przy użyciu pojmanych żołnierzy japońskich. Punkt czternasty. Rok 1947. USA próbuje demokratyzacji Francji. Krąbne Bojady nie chcą usunąć z rządu socjalistów. Próba nieudana. Punkt 15. Lata 1946-1957 Paranoidalni mieszkańcy Wysp Marszala i Atolu Bikini opuszczają swoją ojczyznę po tym, jak rząd USA przeprowadził próby nowej wersji broni, w nawiasie użytej przeciwko terrorystom w Hiroshimi i Nagasaki. W okolicach ich domów niektórzy idioci wracają i zostają napromieniowani. Punkt 16. Lata 1947-1949. Demokratyzacja Grecji. CIA pomaga tworzyć także KYF, tajną policję działającą na dobrze sprawdzonych w USA i Bliskim Wschodzie ludziach. Lata 1945-1953. Demokratyzacja Filipin. USA wprowadza nieznaczne poprawki w wynikach wyborów, dzięki czemu wygrywa słuszna opcja. Ciekawe, czy też dzięki dziurkom, jak w przypadku Busha Juniora? Punkt 18. Lata 1945-1953. Wielki sukces. USA oczyszcza Koreę z 3 milionów terrorystów. Korzystano z doświadczeń najsprawniejszej armii w historii świata przez łapanki na ulicach i masowe egzekucje z broni maszynowej. Punkt 19. Lata 1949-1953. USA próbuje udemokratyzować Albanię. Niestety Demokratyzacja się nie udaje, a liczba zabitych terrorystów nie jest zbyt optymistyczna. Punkt 20. Rok 1953. USA demokratyzuje Iran. Punkt 21. Lata 1956-1958. USA próbuje demokratyzować Liban, Syrię i Jordanię. Nie udaje się odsunięcie od władzy reżimu w Egipcie. Punkt 22. Lata 1957-58. Nowatorska próba zgodna z hasłem Make love not war. Fałszywy film z prezydentem Indonezji uprawiającym seks. Próba nieudana. Trzeba było powrócić do bombardowań. Punkt 23. Rok 1959 USA broni dobrego dyktatora na Haiti. Głupia ludność nie chce dyktatora. Dochodzi do pewnych tarć. Punkt 24 Rok 1963 Abdul Karim Kasem Próbuje zrobić interes na ropie i zakłada OPEC. Trudno, żeby brudasy dyktowały USA ceny ropy więc jako terrorysta zostaje zdjęty. Zdjęty oczywiście w cudzysłowie. Punkt 25 Lata 1953-1964. Niedorośli do demokracji obywatele Gujany po raz trzeci wybierają na prezydenta nieodpowiedniego człowieka. USA uwalnia frajerów od tego niebezpiecznego szaleńca. Punkt 26. Lata 1961-1964. Demokratyzacja Brazylii. Punkt 27. 1965. Usunięcie miliona terrorystów z Indonezji. Punkt 28. Lata 1947-1970. Wielkimi nakładami finansowymi udaje się wspomóc właściwych ludzi, w wygraniu wyborów we Włoszech. Wielki sukces amerykańskiej demokracji. Punkt 29. Lata 1965-1973. Tajlandia dostępuje zaszczytu bycia bazą wypadową na Wietnam. Niewdzięczni mieszkańcy wszczynają zamieszki. Liczba usuniętych terrorystów. Bez znaczenia. Punkt 30. Lata 1967-1973 USA demokratyzują Laos, oczyszczając kraj z 500 tysięcy terrorystów. Punkt 31. Lata 1953-1973 USA znajdują właściwego człowieka na właściwe miejsce. Z pomocą Ameryki, Pol Pot i Czerwonik Merzy obejmują władzę w Kambodży. Udaje się usunąć 2 miliony wrogów wolności i demokracji. Punkt 32. Lata 1945-1974. Demokratyzacja Wietnamu. Usunięcie 3,5 miliona terrorystów. Zastosowanie na wielką skalę środków regulacji urodzeń. W nawiasie agent oręż będzie powodował zniekształcenie płodów jeszcze przez trzy pokolenia. Oraz roślin. W nawiasie po napalmie i defoliantach już nic nie wyrośnie. Punkt 33 Lata 1963-1966. Demokratyzacja Dominikany. Jakiś trep chciał reform socjalnych. Punkt 34. Lata 1950, tu jest znak zapytania, i 1970-71. Seria nieudanych prób usunięcia prezydenta Kostaryki. Złego. Punkt 35. Lata 1964-1973. I znów właściwy człowiek na właściwym miejscu. USA pomagają dojść do władzy demokracie generałowi Pinochetowi, który już po objęciu władzy usuwa 6 tysięcy terrorystów w bardzo wymyślne i bolesne sposoby. Punkt 36. 1979-1984. Demokratyzacja Grenady. Sztab USA po raz pierwszy stwierdza, że dziennikarzy nie powinno się wpuszczać na wojnę, bo wszystko przekręcą. Nie wpadli jeszcze na pomysł, że wystarczy wziąć pismaków na szkolenie o tym, co wolno pokazać, jak w Iraku. Punkt 37. Rok 1988. Kolejny wielki sukces demokracji. USA pomagają finansowo i militarnie nowemu obiecającemu demokracie, Saddamowi Husajnowi w wojnie z Iranem. Przy okazji amerykański okręt strąca pasażerskiego Airbusa z 290 terrorystami na pokładzie. Punkt 38. Lata 1981-1989. Próba demokratyzacji Libii i usunięcia terrorysty Kaddafiego. Niestety, udaje się zlikwidować tylko jego dwuletnią córkę, która na pewno zostałaby później terrorystką. Punkt 39. Rok 1989, kiedy USA osadzały Noriega na tronie w Panamie. Wydawał się dobry. No ale cóż, nawet najlepsze państwo świata mogło się mylić. Trzeba było redemokratyzować Panamę a prezydenta Noriegę aresztować i wtrącić do więzienia w USA. Punkt 40. Lata 1981-1990. Demokratyzacja Nikoraguli. Usunięto 13 tysięcy terrorystów. Punkt 41. Lata 1979-1992. Komuchy chciały wprowadzić swoje kretyńskie pomysły w Iranie. Konieczna była demokratyzacja i usunięcie miliona czerwonych. Zamiast nich władzę przejmują duchowni, którzy wprowadzają prawo koraniczne. Nareszcie porządek. Punkt 42. Rok 1993. Aby dostarczyć żywności głodującym w Somalii, USA kończy krwawą dyktaturę Mahomeda Aydida i jego dziesięciu tysięcy terrorystów. Przy okazji, w ramach zapłaty za żywność Somalia dobrowolnie oddaje USA pola naftowe. Punkt 43. Lata 1974-1999. Znów brak wyczucia. ONZ i Unia Europejska nie uznają roszczeń Indonezji do Timoru Wschodniego. Na szczęście na wujka sama zawsze można liczyć. Pomaga w usunięciu 200 tysięcy terrorystów z liczącego 600 tysięcy ludności Timoru. Punkt 44. Rok 1980. Pomoc finansowa i militarna bojownikom o wolność Salwadoru. Dzięki przekazanym przez Amerykanów technikom walki Udaje się jednorazowo wykończać nawet do 800 terrorystów dziennie. Punkt 45. Lata 1953 do dziś. CIA obala, w nawiasie wybranego przez głupich obywateli, rząd Jacobo Arbanaza w Gwatemali. Trochę się tam zrobiło zamieszania, ale za to udało się usunąć 200 tysięcy terrorystów. Punkt czterdziesty Lata 1959 do dziś. Próby wyzwolenia Kuby. Głupiego, brodotego komucha nie udało się zdjąć, pomimo tak pomysłowych gadżetów jak wybuchające muszle klozetowe i trujące cygara. Co za pech! Punkt czterdziesty Lata 1960 do dziś. Uwolnienie Kongo od niesłusznego premiera. Patryka Lumumby. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi do władzy doszedł Mobutu Sase Seko. Podobno kanibal. Punkt 48. Lata od 1992. Pomoc humanitarna w Jugosławii. 78 dni udanych nalotów na miasta wspierające terroryzm. Pół miliona terrorystów gryzie ziemię. Punkt 49. Lata 1960 do dziś. USA nie zaprzestaje bratniej pomocy dla rządów Kolumbii, choć nie różni się on bardzo od rządów Józefa Stalina. Uprawa roślin do przetwórstwa aptekarskiego, w cudzysłowie przetwórstwa aptekarskiego, wymaga silnej ręki. Punkt 50. Lata 1991 do dziś. Fajny byłeś, Sadam, jak walczyłeś z Iranem. Dużo ci daliśmy, ale wiesz, łatwo poszło, łatwo przyszło. USA musiało więc obalić reżim każdym sposobem. Sankcje ekonomiczne, zatrucie wody, zubożony uran i 13 lat bombardowań pozwoliło pozbyć się dwóch milionów terrorystów. A oni jeszcze podskakują. Punkt 51. Lata 2001 do dziś. Wojna z terroryzmem w Afganistanie. Kiepski wynik tylko 24 tysiące terrorystów? Punkt 52. Lata 1948 do dziś. Ekonomicznie, politycznie i militarnie wspieranie rdzennej ludności Palestyny w nawiasie Żydów w walce z kierującymi się niezrozumiałymi pobudkami przy z pustyni, Palestyńczykami. Sukcesy duże! ale nikt nie liczy zabitych terrorystów. Tak, tu się punkty skończyły. Największym, brzemiennym w skutkach sukcesem wuja sama Knight Bridge była totalna demokratyzacja Europy po obaleniu muru berlińskiego. Czekano na to pół wieku. Powstała Unia Europejska. Raj szczęśliwych, równych sobie regionów powstałych na gruzach państw narodowych. Twórcami EuroWagru byli nasz Józef Rettinger, Denis de Roussemon, Jean Monet, Robert Schumann a i kilku innych. Superdemokratyczne mega państwo. Żyd Denis de Roussemon tak widział już w latach 50. -tych. Cytat w jutrzejszej Europie, wyzwolonej od trani granic politycznych i administracyjnych, narzuconym całościom etnicznym i ekonomicznym, bardzo szybko zarysują się i umocnią podwaliny organizujących się regionów. Będą się one kształtować zgodnie z tym, co jest zbliża i uzupełnia. Zgodnie również z nową rzeczywistością, która je powołała do życia, przekraczając natomiast dawne granice narodowe, i na tych właśnie regionach zbudujemy Europę, nie zaś na strukturach w dużej mierze wypełnionych ich treścią – narodów. Przejście od narodu do regionu będzie podstawowym zjawiskiem Europy końca wieku. Przedtem należało wyszlamować, wyszlamować w cudzysłowie, tak zregionizowane państwa narodowe z ich majątku naziemnego i podziemnego, co premier wyszlamowanych Węgier określił poetycko. Zabrali wszystko, co jest cięższe od powietrza. Dorobek, Bnightbridge i ADL Mamy w tym temacie doskonałą ściągawkę. Książkę Emanuela Ratiera, Tajemnice zakonu synów przymierza przekładzie Mariana Miszalskiego, mianowanego przez wszechobecny w Polsce i nie tylko filosemityzm na antysemitę i słusznie, choćby dlatego, że udostępnił tę książkę polskim goją. Ratier opisał tę lożę żydowską, opierając się na dokumentach dostarczonych mu przez cytat anonimowego analityka francuskiego kontrwywiadu. Według autora celami B'night Bridge są walka z asymilacją Żydów, ich zjednoczenie, podniesienie ich statusu społecznego, przeciwdziałanie dyskryminacji Żydów. B'Night Bridge posiada szeroki zakres działań społecznych, socjalnych dla żydowskich społeczności w szkołach, sierocińcach, domach starców, organizacjach młodzieżowych. Skłonienie ich dzieci i młodzieży do ograniczania kontaktów z dziećmi gojów. Wspieranie antyarabskiej i antymurzyńskiej działalności studentów żydowskich, a zwłaszcza chodzi o przenikanie Żydów do wszelkich instytucji gojów, czyli o ich infiltrację i personalny podbój od wewnątrz. Osiągnięcia 1. Żydom udało się zjudaizować, czyli nasycić zasadami judaizmu życie społeczne w USA. 2. Już w 1927 roku zdołali ocenzurować film o Jezusie, wydać zakaz jego rozpowszechniania w Europie. 3. Loża B'night Bridge w Hollywood powstała w 1939 roku. Należało do niej tysiąc pracowników przemysłu filmowego na czele z reżyserami i aktorami. 4. Dokonali gigantycznej prowokacji przez wprowadzenie do sieci kin i telewizji fabularyzowanego dokumentu, to było w cudzysłowie, z parszywym kłamstwem przeciwko Polakom, na czele z oddziałem AK wkraczającym do warszawskiego getta, aby dokonać masakry Żydów. 5. W 11 tysiącach szkół amerykańskich rozpowszechnili broszurę propagandową opartą na tym wrednym serialu. 6. NBC w porozumieniu z amerykańskim komitetem żydowskim rozpowszechniła przewodnik do filmu Holocaust. 7. Zachęcała przemysł rozrywkowy, w nawiasie pozostający w rękach żydowskich, do produkcji filmów o białych terrorystach, faktycznych naukowcach, współpracujących z wpływowymi nazistami, skinami, chrześcijańskimi fundamentalistami. Podobne akcje Bnightbridge rozwinęła w Europie Zachodniej. 8. W wojnie secesyjnej Żydzi tradycyjnie byli po obydwu stronach frontu, jak zawsze i wszędzie, gdy jeszcze nie wiadomo, która zwycięży. 7 tysięcy Żydów walczyło w armii Unii. 3 tysiące u konfederatów. 9. Zabójca prezydenta Lincolna. John Biff był związany z wpływowymi członkami Bnight Bridge, co pozwala uznać, że mord był zlecony przez synów przymierza. 10. Wielki mistrz amerykańskiej masonerii. Autor Biblii masońskiej, Biblii w cudzysłowie, generał Albert Piquet, Współpracował z Nightbridge. 11. Do lat 20. XX wieku, Nightbridge nigdy nie krytykowała Ku Klux Klanu. 12. Nightbridge brutalnie ingerowała w politykę Rosji Carskiej. W nawiasie zobacz rola Barucha, Shifta, Morgana, Warburgów, Trockiego, Lenina etc. 13. Bnightbridge i USA potępiły Rosję za zwalczanie żydohazarskich organizacji wywrotowych terrorystycznych, czyli za to, że carat jeszcze usiłował bronić integralności Rosji i porządku społecznego. 14. Bnightbridge sowicie finansowała terrorystów żydowskich w Rosji i w całej Europie. 15. Bnightbridge nigdy nie potępiła komunizmu. 16. Bnightbridge finansowała żydowską akcję kolonizacyjną w Bolszewii. Dzięki Joint Distribution Committee na Krymie powstało 180 żydowskich wiosek. Już mi się punkty poplątały. Następny punkt. Media żydowskie wychwalały sytuację Żydów w Bolszewii i przynajmniej w tym nie kłamały. Podkreślały pozytywne dla Żydów skutki hazarskiej rewolucji w Rosji. Punkt następny. Bnightbridge chwaliła bolszewią za nominację antysemityzmu na zbrodnię pierwszej rangi. Kolejny punkt. Nawet w ostatnich latach komunizmu nie ustawała współpraca Hazarów z komunistami, zwłaszcza z Hazarem Michaiłem Gorbaczowem, politycznym wychowankiem Hazara Andropowa. Kolejny punkt. Najważniejsze jest to, że B'Night symbolizująca światową oligarchię syjonizmu, wspierała powstanie Izraela na ziemi palestyńskiej. B'Night Bridge była sztabem generalnym akcji wyrąbywania dla wschodnich Hazarów terenów pod przyszłe państwo w Palestynie. Państwo wschodnich Hazarów. Kolejny punkt. Na skutek okupacji USA przez kainitów kierowanych przez B'Night Bridge, każdy kolejny kandydat na prezydenta musiał i musi wpierw zadeklarować przed B'Night Bridge swoje bezwzględne poparcie dla Izraela i jego polityki terrorystycznej. Jest z tego bezwzględnie rozliczany jako prezydent USA. Ominąłem gdzieś odnośnik, ale można go i w tej chwili przeczytać. Jak wiemy na konferencji jałtańskiej, Stalin napomknął, że akcja żydowskiej kolonizacji Krymu nie udała się, ponieważ Żydzi, cytat, rozjechali się do miast. Koniec odnośnika. Punkt kolejny. Pierwszeństwo interesów Izraela w USA zapewnia stałe obsadzanie członkami Bnight Bridge każdej kolejnej administracji i około 30% składu kongresu i senatu. Punkt kolejny. To właśnie Bnight Bridge wymusiła na władzach USA i Wielkiej Brytanii uznanie niepodległości państwa hazarskiego we wnętrzu Palestyny. Kolejny punkt. Bnight Bridge i jej zbrojne ramię Anti-Defamation League Zapewniają sobie stały dopływ funduszy poprzez zwolnienie z podatków oraz metodą darowizn, w cudzysłowie darowizn, bogatych Żydów. Ponadto wymusza ona od władz USA stałe dotacje dla tej skrajnie rasistowskiej organizacji. Finansowe wspieranie Izraela dotacjami przekraczającymi 8 miliardów dolarów rocznie. Punkt kolejny. Anti-Defamation League za główny produkt swojej terrorystycznej działalności uznaje zwalczanie wszelkiej krytyki Izraela, zwłaszcza za jego zbrodnie na arabskiej ludności, co nazywa antysemityzmem. Punkt kolejny wspieranie nielicznej ludności żydowskiej w Palestynie przez Night Bridge trwa już od połowy XIX wieku. W latach 80. XIX wieku na ziemiach palestyńskich zaczęły powstawać pierwsze polipy Loży Bnight Bridge. Kolejny punkt. Dzięki żydomasonom z Nightbridge zaczął powstawać nowoczesny język hebrajski. Przedtem Knight Bridge posługiwała się tym martwym językiem tylko we wnętrznym życiu loży. Kolejny punkt. Obecnie w Izraelu prężnie działa około 180 kół loży Bnightbridge. Kolejny punkt. Prowadzą one w Izraelu sierocińce, ośrodki medyczne niosą pomoc socjalną dla żołnierzy izraelskich, terroryzujących palestyńczyków, pomagają imigrantom żydowskim do Izraela, zwłaszcza na okupowanych terenach. Kolejny punkt. Tak samo jak w USA prowadzi żydowskie biblioteki, szpitale, szkoły, spółdzielnie produkcyjne i współpracuje z każdą lożą w Night Bridge na całym globie. Punkt kolejny uświęconą tradycją stały się dobre relacje żydowskie z Niemcami, w nawiasie, którzy dosłownie trzęsą portkami na sam dźwięk słowa Żyd. Kolejny punkt. Z Niemców hitlerowskich najbardziej lojalnych wobec Żydów był Axel Springer, redaktor naczelny rzekomo antysemickiego Altonar Nachrichter, wydawanego przez jego ojca, masona, członka, od 1885 roku loży Wielkiego Wschodu, laureata prestiżowych nagród B'Night Bridge. Axel Springer deklarował, że to właśnie masoneria doprowadziła go do lojalności wobec Żydów. Kolejny punkt. Od 1995 roku dziennikarze koncernu Springera muszą podpisywać pięciopunktową lojalkę, której najważniejszy punkt zakłada medialne promocje interesów żydowskich, zwłaszcza państwa Izrael. Kolejny punkt. Emanuel Ratier bardzo dokładnie opisał wpływy Bnight Bridge na II Soborze Watykańskim. Wdrożenie posoborowego filosominizmu kościoła posoborowego. To Bnight Bridge przygotowało modyfikację liturgii w stosunku do Żydów eliminującą wielowiekową modlitwę za nawrócenie perfidnych Żydów. B'Night Bridge metodycznie dąży do zwalczania w kolejnych wydaniach Biblii fragmentów, które według niej odpowiadają za Holokaust, jako bezpośredni skutek powszechnego antysemityzmu, nie wyłączając kościoła katolickiego. B'Night Bridge, to jest kolejny punkt, Wspierała i wspiera tych hierarchów katolickich, którzy popierają Bnightbridge Bridge w jej działaniach. Zobacz kardynał Dziwisz, kardynał Macharski, kardynał Muszyński. Kolejnych papieży apostatów, jak kryptożydzi Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI. Kolejny punkt. Ideologiczno-strategicznym kierunkiem działania Bnightbridge Bridge jest wdrażanie rozdziału Kościoła od państwa. Się państw. Wpływu religii katolickiej na edukację, wykluczenie wszystkich wpływów chrześcijaństwa jako bastionu cywilizacji łacińskiej. Mnightbridge i ADL doprowadziły do usunięcia modlitw rozpoczynających i kończących lekcje w szkołach amerykańskich i europejskich. Następny punkt. Wymusiły zakaz praktyk religijnych na terenie szkół publicznych poza godzinami zajęć. Następny: Ograniczenie finansowania chrześcijańskich szkół publicznych ze środków administracji terenowej. Następny punkt: Zakazano modlitw głośnych, potem nawet milczących, chwil skupienia na lekcjach. Punkt kolejny: Doprowadziły do usunięcia treści religijnych w przysięgach urzędników państwowych w USA i Europie Zachodniej. Punkt kolejny. Do zakazu wykonywania pieśni religijnych i kolęd w szkołach. Do zakazu tworzenia przez uczniów pozalekcyjnych chrześcijańskich kółek zainteresowań. Kolejny. Do usunięcia w przestrzeni publicznej symboli religijnych, w nawiasie odgrywania jasełek, krzyża, krucyfiksu, zamiast Jezusa występuje tam renifer, święto Bożego Narodzenia zastąpiło święto zimowe, etc. Punkt kolejny. Nauczyciele w amerykańskich szkołach nie mogą eksponować na swoich biurkach Biblii. Szkoły publiczne nie mogą posiadać w swoich bibliotekach książek chrześcijańskich, ale mogą żydowskie i islamskie. Punkt następny. B'nai pomaga eksponować w miejscach publicznych symbole judaistyczne, jednocześnie zwalczając chrześcijańskie. Kolejny. Broni prawa żołnierzy USA do noszenia jarmułek, broni homoseksualistów w armii amerykańskiej. Kolejny. Broni prawa, prawa w cudzysłowie, wyznawców wudu do składania ofiar z żywych zwierząt. Następny. Bnightbridge zwalcza autorów i wydawców książek promujących chrześcijańskich przedsiębiorców, jednocześnie finansuje wydawnictwa promujące żydowskich. Następny punkt. Pierwszym spektakularnym pokazem siły w promocji zboczeń ADL było wybronienie od kary członka Brnett winnego analnych gwałtów na nieletnich robotnicach, z których jedną zamordował. Po orzeczeniu trzech instancji sądowych o jego winie został on uniewiniony przez gubernatora. Jednak sprawiedliwości stało się zadość. Bowiem po wyjściu z więzienia, zwyrodnialec został zlinczowany przez ludność. Punkt kolejny. Do sukcesów ADL Bnightbridge należy: niepublikowanie w amerykańskiej prasie rysunków satyrycznych na temat Żydów, milczenie o żydowskim pochodzeniu przestępców, bezwzględne niszczenie publicystów niechętnych Żydom, zwalczanie badań naukowych sprzecznych z interesami żydowskimi stworzenie sieci ośrodków naukowych mających za zadanie promowanie interesów żydowskich, ograniczenie prawa posiadania broni w USA, zwalczanie paramilitarnych szkoleń prywatnych w USA, ochrona siatki szpiegowskiej ADL w Republice Południowej Afryki, siatek szpiegowskich Izraela, Izraela w cudzysłowie, publiczna obrona szpiegów Izraela w USA, wspieranie działań Office of Special inwestygacjon, zajmującej się m.in. ściganiem zbrodniarzy hitlerowskich i wydaleniem ich z USA. Kolejny punkt. Dostarczała władzom USA rzekome dowody zbrodni przeciwko Żydom, podczas gdy większość tych dowodów była spreparowana przez KGB w celu niszczenia antykomunistów. I kolejny. Zmusiła niektóre władze stanowe do tworzenia kartotek policyjnych, rzekomych antysemitów i antysyjonistów. W nawiasie, a teraz terrorystów. Punkt kolejny. Dzięki ADL jej konfidenci zostali liderami najbardziej ekstremistycznych grup Ku Klux Klanu i neofaszystów. Kolejny punkt. E. Reiter wykazuje na licznych przykładach, jak w Nightbridge prowadziła kampanię nienawiści przeciwko politykom uznanym za nielojalnych wobec Żydów. Punkt kolejny. Na politykach amerykańskich wymuszała zakaz kontaktów ze społecznościami arabskimi. Następny punkt. Zwalczała antysyjonistyczne i antyizraelskie środowiska i wykładowców na uniwersytetach amerykańskich. Następny. Promowała na bohaterów Żydów, którzy nie dokonali znaczących czynów nawet wielokrotnych morderców ludności cywilnej, jak osławieni bracia Bielscy, których opisałem w drugim tomie Hazarskiej Dziczy. Kolejny punkt. To Bnight Bridge wypromowała karierę Zygmunta Freuda i jego psychoanalizę. Freud był członkiem Bnight Bridge od 1895 roku. Hasycką metodę interpretacji treści, rzekomo ukrytych w cyfrach i liczbach, w nawiasie kabała, Freud przeniósł do psychoanalizy. Punkt kolejny. Pisząc o dużej populacji Żydów w Afryce Południowej, Reiter wykazał, że byli to głównie ortodoksyjni Żydzi z Litwy i Łotwy oraz syjoniści, którzy przybywali do Ameryki od lat 80. XIX wieku do czasu I wojny globalnej. Punkt kolejny. Po II wojnie Żydzi z Nightbridge wspierali rasistowską republikę południowej Afryki. To właśnie B'night Bridge stworzyła południowo-afrykańską partię komunistyczną, z którą współpracował Afrykański Kongres Narodowy. Kolejny punkt. W 1974 roku B'night Bridge w RPA zbierała fundusze na policję i armię RPA w ramach obrony zachodniej cywilizacji. Punkt kolejny. Nawet w 1990 roku kiedy państwa zachodnie bojkotowały RPA, Izrael i Bneit Bridge ściśle współpracowały z RPA. Magnesem były kopalnie złota i diamentów. Punkt kolejny. Liderem francuskiej Bnight Bridge był Stefan Zambrowski. W nawiasie Załbrowski. Tu mamy odnośniki, i czytamy. Spokrewniony z katem Polaków Romanem Zambrowskim, w cudzysłowie, ojcem obecnego dobrego Żyda Antoniego Zambrowskiego. Urodzony w Polsce, w nawiasie, do którego prezydent Roosevelt napisał wierno poddańczy, skrajnie prożydowski list z propozycjami dla Stalina w sprawie proponowanego podziału Europy i Polski. Punkt kolejny. Tajemnice zakonu Przymierza kończą aneksy i przypisy. Znalazły się tam informacje o Bneit w Polsce, jej odrodzeniu w 2007 roku decyzją żydohazarskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nazwano ją Lożą Polin. Zadeklarowała walkę z polskim antysemityzmem, starania o przejęcie resztek mienia polskiego i zniszczenie Radia Maryja, co realizują poprzednie odmowy dla TV Trwam udziału w tak zwanym multiplexie. W składzie loży znalazł się hazarski ksiądz Romwald Jakub Waszkinel Wexler, wykładowca byłego katolickiego kulu, a także tzw. Sergiusz Kowalski, autor mowy nienawiści, wyboru rzekomo antysemickich cytatów z prasy katolickiej. Odrodzenie tej antypolskiej, antykatolickiej, antycywilizacyjnej sekty radośnie powitał prezydent Lech Kaczyński, rodem z Hazarskiej Nacji. Potrzebne są niezgłębione pokłady służalczej hipokryzji, aby wygłosić podniebny pean uwielbienia tego mega gangu, tej zbieraniny Kainitów, który wyszedł z ust Benedykta XVI, gdy powitał delegację latynoamerykańskiego kongresu żydowskiego, pełnego członków Bnei Bridge i sekty Chabad-Lubawicz. Cytat: Dynamiczne społeczności żydowskie istnieją w całej Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Argentynie i Brazylii mieszkając wraz z katolicką większością. Poczynając od II Soboru Watykańskiego stosunki katolików z Żydami z biegiem lat stają się coraz silniejsze, także na obszarze waszego regionu i różne inicjatywy są realizowane w celu pogłębienia naszej wzajemnej przyjaźni. Benedykt XVI zapewnił, że deklaracja Nostra Aetate II Soboru Watykańskiego w dalszym ciągu jest podstawą i drogowskazem dla naszych wysiłków krzewienia większego zrozumienia, szacunku i współpracy pomiędzy naszymi społecznościami. Deklaracja nie tylko zajęła jasne stanowisko przeciwko wszystkim formom antysemityzmu, ale także położyła fundamenty pod nową teologiczną ocenę stosunku Kościoła do judaizmu, wyrażając ufność, że zrozumienie wspólnego duchowego dziedzictwa Żydów i chrześcijan doprowadzi do wzrostu zrozumienia i szacunku. Biorąc pod uwagę postęp dokonany w całym świecie przez ostatnie 50 lat we wzajemnych relacjach żydowsko-katolickich, to możemy jedynie dziękować Wszechmocnemu za widoczny znak Jego dobroci i opieki. Dzięki zwiększonemu zaufaniu, szacunkowi i dobrej woli grupy, których relacje były początkowo naznaczone pewnego rodzaju brakiem zaufania, powoli stawały się wiernymi i oddanymi partnerami i przyjaciółmi, nawet dobrymi przyjaciółmi, zdolnymi do stawiania razem czoła kryzysom i przezwyciężania konfliktu w sposób pozytywny. Oczywiście ciągle istnieje ogromna ilość pracy do wykonania, aby strząsnąć brzemiona przeszłości, aby tchnąć więcej życia w jeszcze lepsze relacje pomiędzy naszymi społecznościami i aby odpowiedzieć na wzrastające wyzwania, którym wiążące muszą stawić czoła we współczesnym świecie. Tym niemniej fakt, że razem pragniemy kroczyć drogą dialogu, pojednania i współpracy, jest powodem do dziękczynienia. W świecie zagrożonym utratą duchowych i moralnych wartości, wartości, które mogą zagwarantować szacunek dla ludzkiej godności i trwałego pokoju. Szczery i pełny szacunku dialog pomiędzy religiami i kulturami jest rozstrzygający dla przyszłości naszej ludzkiej rodziny. Mam nadzieję, że Wasza dzisiejsza wizyta będzie źródłem zachęty i odnowienia zaufania, kiedy staniemy przed wyzwaniem stworzenia silniejszych więzy przyjaźni i współpracy i niesienia proroczego świadectwa mocy Bożej prawdy, sprawiedliwości i miłości dla dobra całej ludzkości. Jego poprzednik, Jan Paweł II, równie patetycznie ubliżał Chrystusowi, kiedy witał w Watykanie grupę bosów Bnightbridge. O tempora czarcia łapa Bnightbridge odcisnęła się na dokumencie ONZ ustalającym treść pojęcia antysemityzm który powinien być karalny w każdym zakątku globu. Oto ten sionistyczny dokument w skrócie. Cytat. Celem tego dokumentu jest udostępnienie praktycznego przewodnika służącego identyfikacji incydentów, zbieraniu danych oraz wspieraniu implementacji i tworzeniu prawa dotyczącego zjawiska antysemityzmu. Definicja robocza. Antysemityzm jest pewnym sposobem postrzegania Żydów, jaki można nazwać mianem nienawiści skierowanej przeciwko Żydom. Słowne oraz fizyczne przejawy antysemityzmu są kierowane wobec osób pochodzenia żydowskiego lub nieżydowskiego, ich własności, w nawiasie przeciw, instytucjom gmin żydowskich i obiektom religijnym. W dodatku. Przejawy antysemityzmu mogą również mieć na celu państwo Izrael, postrzegane jako zbiorowość żydowska. Antysemityzm zwłaszcza obwinia Żydów w spiskowaniu na szkodę ludzkości i często używany jest do obciążania winą Żydów za to, że sprawy mają się tak źle. Za to, że sprawy mają się tak źle w cudzysłowie. Przejawia się on w mowie, piśmie i formach wizualnych, jak również w działaniu i korzystaniu ze złowrogich stereotypów oraz negatywnych cech charakteru. Aktualne przykłady antysemityzmu w życiu publicznym, mediach, szkołach, w miejscach pracy oraz w sferze religijnej przy wzięciu pod uwagę całego kontekstu mogłyby mieć miejsce w następujących przypadkach, przy czym nie jest to katalog zamknięty. Wyzywanie do pomocnictwa albo usprawiedliwienie zabijania lub wyrządzania szkody Żydom w imieniu jakiejś radykalnej ideologii lub ekstremistycznego poglądu religijnego. Tworzenie zakłamanych, dehumanizujących, demonizujących albo stereotopowych pomówień na temat Żydów jako takich, jak też państwa żydowskiego jako zbiorowości jak na przykład w szczególności mitu o światowym spisku żydowskim albo o kontrolowaniu przez nich mediów, gospodarki, rządów lub innych instytucji życia społecznego. W nawiasie patrz kilkanaście książek autora niniejszej pracy. Obciążanie Żydów jako naród odpowiedzialnością za prawdziwe lub też wyimaginowane złe postępki popełnione przez osobę lub grupę osób żydowskiego pochodzenia oraz nawet te czyny, które zostały popełnione przez nie Żydów, w nawiasie Patrz Bnajdrycz. Zaprzeczenie istnienia faktu, skali, mechanizmów, w nawiasie na przykład komór gazowych, i umyślności ludobójstwa narodu żydowskiego z rąk narodowo-socjalistycznych Niemiec i ich popleczników oraz współsprawców podczas II wojny światowej, w nawiasie Holokaust. Oskarżanie Żydów jako narodu żydowskiego albo państwa Izrael o wymyślenie albo wyolbrzymienie Holokaustu. A oto przykłady, w jaki sposób manifestuje się antysemityzm w odniesieniu do państwa Izrael, Biorąc pod uwagę kontekst ogólny, odmawianie narodowi żydowskiemu prawa do samookreślenia, na przykład wskutek twierdzenia, że istnienie państwa żydowskiego jest projektem rasistowskim. Stosowanie podwójnych standardów poprzez żądanie od niego zachowania oczekiwanego lub niewymaganego od innego demokratycznego narodu. Używanie symboliki albo wizerunków, jednoznacznie odwołujących się do klasycznego antysemityzmu. Na przykład twierdzenie, że Żydzi zabili Jezusa lub są winni mordów rytualnych. W nawiasie, co do mordów rytualnych, zobacz drugi tom Hazarskiej dziczy. Do charakterystyki Izraela lub Izraelczyków. Przedstawienie porównań polityki współczesnego Izraela do polityki nazistów. Czynienie stwierdzeń o zbiorowej odpowiedzialności Żydów za działania państwa Izrael. Jednakże krytyka podobna do wykazanej powyżej w stosunku do Izraela, lecz skierowana przeciwko innemu państwu, nie może być uważana za antysemityzm. Akty antysemityzmu są przestępstwem, gdyż tak stanowi prawo. W nawiasie, na przykład zaprzeczenie Holokaustu albo rozpowszechnienie materiałów antysemickich w niektórych krajach. Akty kryminalne są antysemickie, gdy cel ataków, niezależnie czy są nimi ludzie, czy przedmioty, budynki, miejsca kultu, cmentarze, zostają wybrane ze względu na to, że są albo postrzegane jako żydowskie, lub związane z Żydami. Dyskryminacja antysemicka, Oznacza odmawianie Żydom dostępu do czegoś lub usług dostępnych dla innych osób i jest nielegalna w wielu krajach. Ten rozdział robi się trochę za długi, więc przeczytam tylko jeszcze jeden akapit, którym rozpocznę jutrzejszą czytankę. Raport pochodzi z 2005 roku. Opracowany został przez Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii. Ja to od razu przetłumaczyłem na polski. W skrócie jest to EUMC. Od 2007 roku jego rolę przejęła European Union Agency of Fundamental Rate FRA, z siedzibą w Wiedniu. I na tym dzisiaj kończymy. Zapraszam na jutro.